Jest ich tylko dwóch. Mają dwa mikrofony. Są silni, zwarci, gotowi. mają tylko jeden cel. Nie wyjść na idiotów. <grym znać w drzwi> Celluloid, nawijamy na filmie. Prosto z Studio. Witam Was, Cortez. I Witam Was, Oksza. I dzisiaj zaczynamy wiadomościami z półobrotu. Największa gwiazda, karate Chuck Norris wydaje swoją pierwszą powieść pod tytułem The Justic Riders o dobrych konfederatach, którzy walczą w imię dobrej pokoju i specjalnie od samego generała Jakiego? Nieważne jak Sherman'a. Sherman'a dostają zlecenie uformowania specjalnego oddziału, który będzie... Do walki z potworami. Dokładnie. <grym> ja naprawdę strzelałem. <grym> Nie żartuję. Będzie to oddział uformowany właśnie przez konfederatów, znaczy przez południowców, ale oni jednak działają dla dobra północy. Więc generalnie to jest bardzo taka złożona fabuła, Mhm. W powieści Norris'a. Tak naprawdę interesuje nas to, czy to będzie tam karate. Nie, nie będzie karate, bo to, to będzie poważny film na, na miarę e, tych Ghost and Generals. A, tak. A rozumiem klasy. Trylogia. trylogia. Klasyk, dobrze. Tak, będzie, będzie filmowana wydawcy mają już podpisane kontrakty, tak? <śmiech> Wszystko jasne. Super. Ja przejdę troszeczkę do takich poważniejszych tematów. Mamy listę zwycięzców Sundance. Znowu mamy sezon nagród, więc ostatnio mówiliśmy o, o jednym sezonie nagród, teraz mówimy o drugim sezonie nagród. Jest jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę w, w nagrodzonych filmach na Sundance. Oczywiście część z nich się pojawi jeszcze parę razy, część z nich zobaczymy, bo tak zwykle jest po Sundance. Jeden film taki, szukałem amerykańskich filmów i jeden film, który przewinął mi się już parę razy, to jest A Guide to Recognizing Your Saints. Film, którego na pewno będziecie, który na pewno zauważycie za jakiś czas, głównie z powodu obsady. To są cztery nazwiska, które zwrócają szybko, bardzo szybko uwagę. To jest Robert Downey Jr., Rosario Dawson, która się ostatnio wybija po, chyba po, po Sin City, wydaje mi się, ale która jest drugoplanową aktorką, której, którą mogli się nie zauważać po prostu. Palminteri. Palminteri, czas Palminteri, który zwykle gra włoskich gangsterów. Ale był bardzo dobry w Podejrzanych. Który był bardzo dobry w Podejrzanych i w wielu w drugoplanowych rolach, na którego naprawdę fajnie by było zwrócić uwagę, Eric Roberts tego możecie znać, możecie nie znać, na pewno fajnie by było, żebyście zobaczyli ten film, jeżeli tylko będziecie mieli okazję zwycięzca Sundance w kategorii nagroda reżyserska za dramat nie wiemy wiele o tym, o tym filmie, nie, nie mieliśmy okazji nawet widzieć więc, zwiastunów więc ciężko nam coś powiedzieć, to jest te, dramat kryminalny o, który dzieje się w latach 80. -tych w środowisku gangstersko, więzienno, nie wiem, ulicznym. No i tyle. Właśnie z moich ciekawostek, jeżeli chodzi o Sundance. Curtis? Kill Killshot to nowy film Johna Maidena, autora filmu Zakochany Shakespeare. Mm -hmm. Bardzo dobra tak? dobrze, bliżej, bliżej, Tak, bliżej, bliżej, bliżej, bliżej, bliżej, bliżej. Tak, tak, tak, o tak, tak, że głos, tak, tak, tak, słuchaj, więc zniżam głos i mówię, że Thomas Jane, John Knox i Diane Lane będą występowali w tym rewelacyjnym filmie, Knoxville, Podstawię... Diane Lane razem w jednym filmie, Mhm. no, a Knox jest bardzo ulubiony przez środowisko aktorskie, on się teraz bardzo ambitnie próbuje przebić do ciekawszych filmów, a co on robił w MTV? Co to było? Ta... Um. Nie Bad Hole Surfers, tylko co to było? Dobre, dobre, dobre, dobre, dobrze, Ci się skończył tytuł. Jak to było? No, nie pamiętam. A, to znaczy, że to był naprawdę dobry program. Mm -hmm. Knock z ostatnio widziałem w tym... A w takim filmie... M, gdzie robił on grał jakiegoś Boga Seksu. Nie kojarzysz? Nie. Taki świetny film. Tak. Naprawdę, pok pokazać ci później. E, film Killshot na podstawie Elmora Leonarda. Powinniście go kojarzyć z Jackie Brown, który to jest paru innych fajnych filmów. Sensacja, generalnie. Będzie premiera 17 marca 2006 roku. E, ja tylko szybko powiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest e, nowy pomysł na. Krótką znaczy już nie na krótką a Film animowany Bagińskiego, który ma jakiś. podobny... Bagiński wraca, tak. E, film o babci Supermence, która walczy ze złem. E, pomysł jakiegoś e, studenta z łódzkiej ASP. Nie wiadomo jeszcze nic, nie wiadomo jak, gdzie, jaki budżet, kto. Wiadomo tylko, Platyszimir, wiadomo Bagiński. E, I to tyle, <gry> jeżeli chodzi o Niosa. Natomiast chciałem też powiedzieć, że. W, w, jutro zaczynają się zdjęcia do nowego filmu krótkometrażowego, Kapusta. Kapusta, tak, w reżyserii Pietra Corteza. E, który będziecie mogli oglądać na ekranach Chin prawdopodobnie gdzieś pod koniec tego roku. Mam na, Nie, nadzieję, że Tak. E, no więc e, m, życzymy wszystkiego do, do, dobrego naszemu reżyserowi. i jego producentom. jak się strasznie z, zbulwersował, że powiedziałem to na ten, ale naprawdę Piotr, który zaczyna zdjęcia, nie wiadomo jak to będzie z i będziemy się starali nadawać na żywo, że tak powiem co tydzień, tak jak staramy się nadawać, znaczy mniej więcej co 10 dni. A zwykle to ostatnio. tak jest, że po, po, te, po realizacji zdjęć, tu jest montaż, tak, na, na montażowe. Więc jeżeli e, mamy nadzieję, że będziecie go dobingować, będziecie się starać e, wypytywać i tak dalej. To tyle, jeżeli chodzi o mnie. Piątek, jeszcze coś? Chciałem tylko powiedzieć, do którego Cię mamy? Dzisiaj mam 29 stycznia. Tak, bo jak zauważyliśmy na początku, nie powiedzieliśmy ani daty, ani godzinę To była taka ściema, tak naprawdę chcieliśmy to opowiedzieć. Chcieliśmy Was zaś z, z półobrotu. Właśnie. Dzisiaj Paj to jest taki zespół, który znalazłem na, na, na podshow. Tadagopaj to troszkę rokowa kapela i pieszkawek nażywa się 360. I, I... na no, współbratu, tak powiem, współbratu? no. 360, da yeah, yeah, yeah. no, go pai. Uh -huh. Toes on the balls on the go to bed on a Don't no, inside Don't Take off or to ride. Kick out, lower your tails like your roof Backside, frontside, you don't care No stand-up, serve just just cancel, man, your program. It seems be on the show 360, Tadago Pai, nazywa się Kapela, zostańcie z nami, puścimy jeszcze coś z ich, z ich repertuaru pod koniec audycji. Cortez, czym się dzisiaj zajmiemy? A dzisiaj się zajmiemy filmem e, twórcy Killshot, o którym mówiliśmy wcześniej, panem Johnem Maidenem, tak dobrze mówiłem? Maiden, tak. Maiden, Maiden, Maiden Maiden, Maiden, Maiden, Maiden, Maiden. Maiden, Maiden, Dobrze, Maiden. właśnie, tym panem, który wcześniej, wcześniej, w 2005 roku zarejestrował film Proof. Dowód. Um, właśnie e, jesteśmy w momencie, w którym e, recenzujemy film, który wchodzi na ekrany. To jest taki przyjemny dla nas moment, bo możemy wam opowiedzieć, mówimy o polskim przynajmniej rynku, e, bo możemy wam opowiedzieć o czymś, co jest coś nowe, co, co, co nie jest odgrzebywane. To jest dużo prawdopodobieństwa, że jeszcze nie widzieliście. To jest du dużo hmm. prawdopodobieństwa, że jeszcze nie widzieliście. Um, Dowód w pokrótce opowiada historię kobiety, która przez ostatnie 5 lat zajmowała się swoim chorym ojcem, który dostawał świra. W tej roli jak zwykle bezbłędny świr, czyli Antony Hopkins. Jest to jakby taka krótka analiza nie wiem, no, jej życia, jakieś takie relacji, między relacji między ojcem i, i Anią i troszkę opowieść o szaleństwie, troszkę opowieść o... O miłości. Średnio, no, średnio, średnio, średnio. O matematyce. O matematyce, no, tak naprawdę to nie jest film o matematyce. Ja nie zgodzę się nie, z tym. to, bo to jest zupełnie nie film o matematyce. Nie, to jest oni on, on próbowali zrobić film, a, przedstawić matematykę jako taką, taki klucz, że to tak naprawdę matematyka to życie. <Ły> Może. Ja tego zupełnie tak nie widzę. Nie, Nie no a, to, a, ten, a jego, jego dowód, który... Ja myślę, że to jest tak. O, o, czym, jest do, o czym jest tytułowy... Czym jest dowód? tytułowy dowód? Dowód to jest nowe odkrycie w dziedzinie matematyki, które może zrewolucjonizować e, obecne prawa, jakim rządzi się matematyka. No właśnie. I tajemnica tego filmu polega na tym, kto tak naprawdę odkrył ten dowód. Czy wariujący Hopkins, czy jego powoli wariująca córka... E, Film oglądamy z perspektywy tak naprawdę już po śmierci Hopkinsa, postaci Hopkinsa. I cały, przez cały film szukamy odpowiedzi na to, kto tak naprawdę odkrył tą teorię. Teoria ma zrewolucjonizować cały świat, jest w ogóle fantastyczna. Dotyczy, wiemy tylko, że dotyczy liczb pierwszych. Liczb pierwszych, tak. Wszyscy wiedzą, co to są liczby pierwsze. Wszyscy wiedzą, co to są liczby pierwsze. To jest, od jednego do dziewięciu. Okej. Okay. No w każdym razie e, co jest. E, opiszmy krótko, znaczy, no, no, opiszmy krótko, Boże drogi, nie jesteśmy w szkole. E, bardzo dobra głównie w Paltrą. E, jest bardzo dobra dlaczego? Dlatego, dlatego że, grała, że dostała nominację do złotego globa. Do, dlatego, że dostała za to nominację do Złotego Globa. Bardzo zasłużenie. E, jest to troszeczkę film Uwaga, jednego aktora. To znaczy Paltrow. Tak, Moim mówił, zdaniem. Tak, tak, tak. To jest film jednego aktora. Jest je. On jest tak, 80, no, nie, tak. Jej, tam, w 80-90% Tam dotrzymuje kroku. Gyllenhaal Hall tak. mm, ma troszkę niewdzięczną rolę w tym filmie. To znaczy on robi ta, taki wyraźny support Nie ma czasu się wykazać. Nie ma czasu. Jest cały czas współczujący. Gra taką postać takiego faceta, który się oczywiście w niej zakochuje i próbuje jej pomóc, a ona jest schizofreniczna i zwariowana no tak, i ale szalona. On w, tych, w tych momentach, w się pojawia, to nie, no, on gra na poziomie, to znaczy ja, ja, mi się wydaje, że on, jest, on ma niesamowity potencjał i dopiero się zaczyna wybijać, to będzie niesamowita gwiazda. Hall dopiero zaczyna być gwiazdą tak. e, i widać, że, e, że, że naprawdę dostaje bardzo dużo, bardzo, bardzo fajnych szans. Skurczybych jest od nas o rok młodszy, a już jest na topie. No jest na topie. E, w każdym razie Hall troszkę się zmienił, widać, że że tak trochę dojrzewa artystycznie, natomiast Paltrow to jest stara wyjadaczka, bardzo dobra aktorka i to widać wielokrotnie. Mhm, I tak. dlaczego, dlaczego ona jest taka dobra? Wiesz, wiesz, dlaczego jest taka dobra w tej roli? No dlaczego? No dlaczego jest taka dobra? Ponieważ tą rolę grała w Londynie, na deskach. Ponieważ mm. ten film to jest ekranizacja sztuki. Tak. Ehm, co, co ciekawe, jeżeli chodzi o ekranizację sztuk, bardzo często widać, że sztuka jest sztuką przeniesioną na ekran. Tutaj tak. tego nie widać. Tutaj nie rzeczywiście widać? Nie. Ja jest by, bardzo płynie. Ja, ja, ja bym bardzo... Widać. Widać, widać, Ja myślę, że nie widać aż tak w, bardzo. O, widać, tak? widać. Widać, Widać, dlatego że sceny Ja, ja, są... ja myślę, że... O, inaczej. Widziałem sztuki przekr... przekładane na, na ekran, które były dużo mniej takie um, hmm, kameralne. Wiesz, wiesz... Um, jest tam taka scena... Znaczy jest tam taka seria scen z Glenn Hallem, kiedy, kiedy on tam, wiesz, działa na uniwerku. I, I, i jesteś tym zapchaj dziurę, tak? To, znaczy, to są takie, jest tam dużo takich scen, w których tak naprawdę nie ma żadnego, żadnego sensu. Nie, daj mi dokończyć. <laughs> żadnego okay. dźwięku. Tylko, wiesz, tylko jest, tylko jest sam obrazek, jest ładna muzyczka w tle i tak dalej. I, i to widać, że, że tam, nie, rzeczywiście, tej, tej, tej sceny w ogóle nie musiało być w w tym e, w scenariuszu, to mhm. znaczy w filmie, tylko wiesz, w, w, w sztuce nie, najprawdopodobniej w ogóle nie było tej, tej, tej, takiej sceny. Mhm. Bo, wiesz, bo wiesz, koleś jest na uniwerku, po czym pojawia się w, w następnej scenie i mówi, że był na uniwerku. No tak, więc na takie same zasady jak w tragediach greckich, prawda, że wszystko to, co się działo, dzieje gdzieś tam, to przychodzi facet i mówi, że coś się tam no, działo. Tak, tak, tak. No, nie, nie ukrywajmy, że jest to sztuka. sztuka. Ale bardzo dobra. Widać to, ja zawsze mówię, że sztuka najlepiej poznasz po dialogach. No, naprawdę widać ja to wiem, w dialogach. Takie rozbudowane, eleganckie. No jest stary konflikt między mną a Cortezem na temat tego, że... Ja, ja uwielbiam, jeżeli jest dużo dialogu, jest taki soczysty, w postaci rozmawiamy, uwielbiam jak wszystko się dzieje w sferze jakby pozadialogowej. No tak, ale słuchaj, no, ale ty uwielbiasz na przykład Davida Mameta i na przykład Oszczędność słowa osiągnął apogoł w jego ostatnim filmie. Spartan. Tak, to prawda. Ale ja, ja, ja to nie, nie jest oszczędność słowa? Poleciały. Nie, to nie jest oszczędność słowa, tylko wyrywkowość słowa. Jeżeli ja, ja, nie widzieliście ja, ja, ja Spartana... Ja myślę, a nie pamiętam, znaczy nie, nie, nie każ mi przypominać. Tak. Rozmawia z facetem, wie. Załatwione. Tak. tak dobra. Nie, dobra, okej, okay, w porządku. Nie, nie, nie wiem dlaczego nie wiem. Okej, okay, w porządku. Nie, nie, nie możemy tak. To, nie, to wszystko, wszystko <śled> rozgrywa się mniej więcej w jednym, dwóch wyrazach, i tak. No tak, rzeczywiście, mamy to osiągnęła pogaum w, w Spartanie. Jeżeli nie widzieliście Spartana, to polecam zobaczyć, jak dobry scenarzysta upada. Tak to jest spoko, to nie upada, upada e, przez, swoje, przez swoje jakieś e, takie nawyki, które wychodzą po prostu w sposób obrzydliwy. Mamy, który rzeczywiście jest wybitnym scenarzystą i wybitnym e, wiem, człowiekiem. No tak, jeżeli no chodzi o kina amerykańskie. Glenn Glen tam jest, prawda, mama. Nie, no to są klasyki, to to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. No dobra, wróćmy do dowodu. Um, co ci się podobało w tym filmie? Poza, poza Paltrow, która musiała ci się podobać, bo była no, bezbłędna, bo no, ona ma opracowaną tą rolę do... do Gilenhall. Hall ci się podobał, naprawdę? Podobał mu się. Wiesz co, ja myślę, że Gillen Hall zaczyna być takim klasycznym amerykańskim amantem. On będzie powoli zastępował Brada Pita. George'a No Zobaczysz, <laughs> zobaczysz. No za 20 lat. Za, 20, za wystarczy, wystarczy, yes, mu 10, yes. wystarczy mu 10. Wystarczy mu dziesięć. Za 20 lat. Za 20. Harrison Ford zaczął robić karierę po 40. Możliwe. Clooney po 40. Podobał Ci się a Coś jeszcze Ci się podobało? Nie? Nic? Aż, aż, tak, aż tak źle? Nie, nie. No, to, dobry, to był dobry ale film. Elegancki, ten... szybko płynący film z dobrą puentą. To był taki, to był taki ciężkawy. No to oczywiście, no nie był wcale ciężki. Był ciężkawy. Był nie. Trochę. Wiesz, ja Ci powiem, że tam jest kilka takich tanych chwytów, zagrywek w stylu przerywamy, przerywamy w którymś momencie, żeby widz pomyślał sobie, a to pewnie jest tak, po czym my go jednak mówimy, że to nie tak jest, jest inaczej. Tak. To znaczy, wszystko, zagrywa... się rozgrywa, tak, no, wszystko się rozgrywa w sferze niepewności, czy tak naprawdę ona wymyśliła tą teorię, czy nie. Mhm. Czy to jej szalony ojciec, czy, czy ona. Czy ona kłamie, jest schizofreniczką, zamienia się w wariatkę, czy to jej ojciec i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. dalej. Nie będziemy wam opowiadać, jaka jest jakaś końcówka, bo w pewnym momencie też można się jej domyślić. Natomiast moim zdaniem to napięcie jest ładnie wyporcjowane i ja, ja się nie nudziłem. Dla mnie to było taki, taki, taki bardzo dobrze oglądający się film. Wiesz, kiedy, kiedy jest przedstawiony dowód Hopkinsa, mhm. To dla mnie to jest ewidentnie widać, że, że to jest potraktowanie matematyki jak życia. I to jest dobra scena. To jest dobra nie, scena. Nie, znowu nie dobra. możemy wam powiedzieć, ale jest kilka naprawdę dobrych scen w tym filmie. Fajne. Nie możemy wam tego powiedzieć, bo... Występ grupy rockowej jest naprawdę dobry. Występ grupy rockowej Halla, jest naprawdę fajny. E, pomysł, że matematycy może, mogą grać w grupie rockowej też jest fajny. E, mhm. Nie wiem, wydaje mi się, że, że, że to jest coś takiego, to jest jeden z takich filmów, które bardzo łatwo wchodzą i bardzo łatwo wychodzą. Ja, ja nie poczułem nic takiego. Wydaje się wydaje, że Glenn Hall jest po prostu najsympatyczniejszy z tej całej trupy aktorskiej tam. Może, on też musi tak, grać troszeczkę taką rolę. No właśnie. Pamiętaj, w dar, że, dar. że w, że w Donnie Darko on, on, on nie był wcale sympatyczny. No i to w Donnie Darko był naprawdę rewelacyjny. No był rewelacyjny. No to dobra. Dobra. No A w, w Good Girl dobrze nas spodobał, mu to Jennifer Aniston. Bardzo dobrze mu to wychodziło, tak. Rzeczywiście. Tak, to, było, to była dobra, dobra scena, tak. tak. Dobrze, no w każdym razie lubimy Gilnhala z tego wszystkiego. Tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę na Infertarii stąd Gulger, a nie na Gilnhala. No ale dobrze, no. Z tego wynika, że Gilnhala. Ma dużą łatwość nawiązywania myślałem, kontaktów. Myślałem, że powiedział, że ma dużo co innego. Dużą łatwość nawiązywania z kontaktu z, z dużo starszymi szyby aktorkami. No bo Jennifer Aniston jest od niego starsza o ponad 10 lat. Mm -hmm. Gwyneth Paltrow tak samo. A to jest kwestia rzemiosła aktorskiego podejrzewam. Nie, to po prostu wiesz, chyba już go tak zaszufladkowali, jak takiego właśnie. Mm, naprawdę? Tak no myślisz? na pewno twórcy, skoro już w dwóch filmach nie, go tak wrzeli. Nie, nie, ja myślę, że no, nie będzie Zaraz jakiegoś takiego, wiesz młodego, pięknego. A w Doni Darko no. on miał jakąś laskę? No miał, miał taką jakąś młodą e, laseczkę, taką e, blondynkę, czy ona tak? była ruda, tak? tak? No, nie pamiętasz? Nie. Nie, nie? Tak, ona tam miała Bardzo wieś, tatusia, który tam zadźgał mamusie, czy coś takiego. Ta, tam to w ogóle był świetny film. To był fajny film. Polecamy Doni Darko, jeżeli który, któryś z was nie widziało Doni Darko. Pamiętasz piosenkę? Mad Mad World? Tak, oczywiście. No, super. E, dla mnie taka mocna czwóreczka. Dowód. Dowód, dowód, to jest, dowód, tak, dowód. dowód mocna czwórka. Taka, no, mocna czwóreczka. Dla mnie to jest taka mocna 3+. Na, aż tak. A, aż tak. Nie, to, nie, to, to... to jest naprawdę ładnie zrobiony film. Znaczy, ja nie mówię, to jest, to jest dobry film. Ja mówię, na 3+. Ale sam sobie zaprzeczasz, bo to dobry film, 3+. No to dobry film na zasadzie takiej, że to jest dobry film, ale nie, nie, dobry, nie na tyle dobry, żeby mi się podobał. Okej, okay, surowo, surowo. I, I mi się podobał i... Yy... I mogę spokojnie polecić. Słuchaj, nie, to m... tak samo jak ty byś oglądał Gandiego i byś oglądał Gandiego? Nie, nie miałem przyjemności. No właśnie, a ja oglądałem, to jest dobry film. Dlaczego nie chcę go obejrzeć? <grym> no właśnie, właśnie, dlatego, że już z góry, z góry się wiesz. Nie, obejrzę Gandiego. No. Jasne, jasne, jasne. Dla samego szacunku Kingsleya. Dobrze. E, nie plus... oceniamy filmów dlatego, że coś wypada, tylko dlatego, że... Ja nie, ja, nie mówię, ja nie oceniam dlatego, że wypada. Ja oceniam dlatego, że autentycznie Zaję, czy się uważam, się że to był dobry film. Okay. Dla kilku scen, dla Gwyneth Paltrow, dla świetnych dialogów yy, i dla takiej lekkości, yy, przy której się. Ja, ja wiem, że ten film tak wy, wpada i wypada. O, mm -hmm. to jest jedna go jed, jeden z Właśnie, ja raz go też obejrzał. Właśnie, nie obejrzał, też go drugi raz nie tych ale tych z tych z tych z tych z tych że tych z tych z tych nadzieję, że z tych z tych z tych Miejmy nadzieję, że będziemy nagrywać Miejmy nadzieję, że znowu będziemy nawijać I nie opowiadasz taki bzdur jak dzisiaj Żegnamy się z wami znowu Tadego Paj Z pół Tak, też Tadego Paj, utwór się nazywa Kicker Rock Tadego Paj i do przyszłego tygodnia Żegnają was okrza. korto Na razie I recall the day when I got Mother's Play, I was Mama's Born and daddy's Tool. All I had was time and nothing on my mind, I used to kick a rock walking on the street. Third was really hard when you get your ripple card, and the best you can do is C's and D's. But there's a girl that's on your block, she sees you kick the rock, and thinks she marks the satisfactory. Kick a rock now from home to school, yeah, kick a rock There's to big in school, kick a rock kick back, wait and you will see, kick a rock for back to class, yeah, kick a rock hard and you will pass. So a rock right now from home to school Yeah, kicker rock, right damn, she thinks it's cool Hard and you will pass, think all out is elementary. So kick a rock now, from home to school. Yeah. Kick a rock, then you think it's cool. Kick a rock, kick back, wait, and you will see. So kick a rock forward and back to class. Yeah. Kick a rock, hard, and you will pass. Think all out is elementary.